cold test, czyli test, czy nasiona kiełkują w niekorzystnych warunkach termicznych. Taki test przeprowadza firma Syngenta, a ze mną jest pan Karol Kozłowski, który opowiada o szczegółach tego testu. Na czym to polega? Jak to dokładnie przebiega? Przebiega to tak, że mamy różne, wiadomo, partie dla każdej odmiany. Mamy odmianę Talisman, której sprzedajemy bardzo dużo jednostek i mamy kilka do kilkunastu partii takiej odmiany w kraju i dla każdej partii odmiany musimy przeprowadzić cold test czyli test tak zwanej zimnej wiosny. Pamiętamy wszyscy jaki był rok 2017 my wiemy, że nasze odmiany były dobre, nie mieliśmy reklamacji na wschody, obsada na odmianach od nas, które rolnik kupił była zawsze dobra, a cold test polega na tym, że bierzemy ziarniaki danej odmiany z danej partii i poddajemy je stresowi stres ten polega na tym, że wkładamy je na 7 dni do lodówki gdzie nie ma światła, jest 10 stopni Celsjusza oczywiście z dostępem do wody tamte ziarniaki leżą no i są infekowane patogenami oczywiście po tych 7 dniach czy same, się same się infekują, bo wiadomo, że każde ziarno ma w sobie już jakieś tam fuzarium nie ma, nie ma, no zdarza się materiał czysty, ale to nie jest reguła my robimy ten kol test przed zaprawieniem i po zaprawieniu żebyśmy wiedzieli jak, jak też zaprawa wpływa na daną odmianę i po tych 7 dniach 3 dni sprawiamy kukurydzy frajdę wrzucamy ją do super warunków jest 16 godzin światła dziennego i 24 stopnie Celsjusza po tych 3 dniach, jeżeli wynik jest 90% normalnych ziarniaków, które powschodziły i są zdrowe, czyli mówię o tym, że kiełek jest zdrowy, nie jest powykręcany czy porażony, to taki wynik jest bardzo dobry i taką odmianę z powodzeniem można sprzedawać, można polecić rolnikowi i nie boimy się wtedy żadnych warunków trudnej wiosny. A jeśli dana partia nie przejdzie tego testu, to co? Jako drugi gatunek trafia na rynek? Jeżeli dana partia nie przejdzie cold testu w firmie Syngenta, to nie jest ona dopuszczona do sprzedaży. Nie sprzedajemy po prostu tej odmiany, nie wprowadzamy jej na rynek. Zostaje tak najprościej mówiąc zutylizowana. A proszę powiedzieć, jaki procent mniej więcej odpada? Czy to jest tak pół na pół, czy 10% odpada? Powiem szczerze, że jeżeli chodzi o naszą hodowlę, to my naprawdę bardzo starannie prowadzimy proces namnażania. Też jest tak, że my zamawiamy nasiona. Oczywiście one przyjeżdżają do Polski wcześniej, zanim dostaniemy wynik tego testu tak naprawdę. One już leżą na magazynach. W tym roku oddaliśmy bodajże 60 jednostek jakiejś jednej odmiany i to wszystko. Czyli to stosunkowo niewiele jak na ogólną liczbę sprzedaży nasion w firmie tej wielkości. Tak jest. To powiedzmy jeszcze o jednej rzeczy, bo tutaj obok wyłożone szkodniki, piękne robaczki, żeby każdy mógł je sobie z bliska zobaczyć i w sumie bardzo dobrze, bo ponoć nie wszyscy rolnicy je jeszcze rozpoznają, no a to one jednak potrafią nam narobić niezłego bigosu na plantacji. O macnice znamy wszyscy. <słyska> <słyska> tak, jeżeli chodzi o macnice, no to e, też e, należy powiedzieć, że jedyne stadium, które zwalczamy, to jest stadium czarnej główki. Nie walczymy tutaj absolutnie z motylem, a takie jest najczęstsze przekonanie rolników. E, kiedy mamy to stadium czarnej główki, jest to w momencie takim, kiedy po prostu larwy opuszczają złoże jaj. One są wtedy bardzo małe, drobne, ciężko je dostrzec i to jest najlepszy moment na zwalczanie o prosowianki. Żeby oczywiście znaleźć larwę w stadium czarnej główki, należy wiedzieć, gdzie jest złoże jaj, albo po prostu kierować się monitoringiem lampowym. W Polsce taki monitoring na dzisiaj nie funkcjonuje, więc należy się ewentualnie zaopatrzyć w lampę, odławiać samice, liczyć je i wiedzieć, kiedy jest gradacja. Po gradacji, w normalnym przebiegu wegetacji, po gradacji lotu samic, najczęściej jest to 7 do 10 dni, po takim naj, największym wylocie należy wykonać zabieg. Jest stonka kukurdziana, do niedawna organizm kwarantannowy, teraz już nie. Czy stonka jest aż takim zagrożeniem jak się mówi? Jak, czy możemy sobie z nią poradzić? To znaczy się, ja powiem tak, w warunkach takich jak były w tym roku, Myślę, że stonka jest bardzo dużym zagrożeniem. Jeżeli się będą takie sezony powtarzać jak ten, to może wystąpić dość, dość spora gradacja tego owada. Wiemy właśnie, że tutaj na Dolnym Śląsku w tym roku z informacji jakie ja mam, a pewnie jest to jakiś tam ułamek informacji, wiem, że stonka kukurydziana spowodowała wyleganie pól na powierzchni około łącznie pewnie ze 150 hektarów. Także jest to, no myślę, że chyba trudniejszy w zwalczaniu owad, ponieważ omacnicę znamy. Nawet jeżeli ona nam spowoduje duże uszkodzenia, to jakiś pląs zbierzemy. A jeżeli mamy dużą gradację stonki, to możemy nie zebrać nic. Czy jest na nią jakaś rada? Na dzień dzisiejszy nie ma jakiejś rady.